Pan Jezus Chrystus, witam bardzo serdecznie po dłuższej przerwie, ale w tym ostatnim już możliwym terminie w tym roku akademickim spotykamy się na wykładzie poświęconym eschatologii i apokaliptyce biblijnej. I tak jak tutaj zostało uzgodnione, to już będzie ostatni temat w tym w tym cyklu, w tym zakresie. Przeszliśmy tak dla przypomnienia przez definicję, określenie, co rozumiemy poprzez eschatologię, apokaliptykę, zwłaszcza w wymiarze biblijnym. Jeden wykład był poświęcony wędrówce po Szeolu. Mówiliśmy także o takich elementach apokaliptycznych w księdze Joela, przywołując... Obrazy, które występują w trzecim rozdziale tej księgi, patrząc jednocześnie w całej perspektywie biblijnej, jak funkcjonuje na przykład obraz słońca, czy zaćmienia słońca, zaćmienia księżyca, rozlanej krwi, syp, dymów, dymu, słupa su, su, dymu. I Chyba z tego, co sobie przypominam, ostatnie nasze spotkanie dotyczyło zmartwychwstania w Starym Testamencie. I Myślę, że jeżeli chodzi o Stary Testament, to już możemy zakończyć, dlatego na tym spotkaniu przejdziemy do perspektywy Nowego Testamentu, w tym wymiarze eschatologicznym zwłaszcza. Popatrzmy jeszcze raz na rozumienie eschatologii. O eschatologii mówimy także w wymiarze teologii dogmatycznej, ale w, zajęciu, w ujęciu i dogmatycznym, i biblijnym, eschatologia jest takim końcowym etapem soteriologii, czyli ostatnim etapem historii zbawienia. Ale nie dziejów świata, czy w ogóle. Życia, prawda? Jest związana najczęściej z przejściem. Otóż dzieło Jezusa Chrystusa to dzieło zbawienia, ale także dzieło ogłoszenia Królestwa Bożego, dzieło objawienia, które jak wiemy już się dokonało, czyli jest w nas, jak mówi Łukasz, święty Łukasz w Ewangelii, ale. Na tym pełnie realizacji, czy właściwie może pełnie uczestnictwa oczekujemy. I to jest właśnie ta perspektywa eschatologiczna. Natomiast co do apokaliptyki? to proszę państwa w jakiejś dalszej przyszłości czekają nas spotkania na temat literatury apokryficznej. I gdy do tego dojdziemy i zaczniemy omawiać apokryficz apokryficzną literaturę apokaliptyczną, bo takiej nie brakuje, to wtedy rozpoczniemy od tekstów apokaliptycznych ze Starego Testamentu, Nowego Testamentu, więc do tego wrócimy. Więc dzisiaj tutaj chcę skupić się na tej perspektywie eskatologicznej. A więc eschatologia i apokaliptyka zakłada pewien czas tylko właśnie dla rozróżnienia, czym, jest czym różni się eschatologia od apokaliptyki, bo czasami widzimy, te, te przejścia są bardzo płynne w pewnych tekstach e, biblijnych czy apok apokryficznych, e, można w pewnym e, w pewnym uogólnieniu powiedzieć tak, że czas w, w perspektywie eschatologicznej jest ukierunkowany ku przyszłości i o tym sobie dokładnie za moment będziemy mówili, natomiast w apokaliptyce czas jest skoncentrowany na historii, a więc przeszłości, teraźniejszości, apokaliptyce jako czas, jako Przykładzie literatury na czas kryzysu. Czym jest czas, intuicyjnie rozumiemy, a na pewno już odczuwamy upływ czasu, przemijalność dnia, godzin, ale także i w dłuższej perspektywie pół roku czy naszego życia. I czas jako zagadnienie myśli ludzkiej pojawia się chociażby w doktrynach, systemach filozoficznych, poglądach różnych filozofów już od bardzo dawna, ale pomijając tutaj aspekty filozoficzne, chcę zwrócić uwagę na koncepcję grecką. Otóż Grecy pojmowali czas cyklicznie, to znaczy rozumieli czas jako coś, co regularnie się powtarza. Na przykład wschody i zachody, słońca, dnie, tygodnie, fazy księżyca, na podstawie których obliczano czas, czy też pory roku. I właśnie z tą cyklicznością były związane pewne mity w wierzeniach na przykład czy greckich. Tu chociażby z mitologii kananejskiej warto przywołać, Mit, mitologię ugarycką, a dokładnie mit o Baalu, walce Baala z Motem. To dwa bóstwa z Panteonu Ugaryckiego. Mówimy tutaj o mitologii z XIII-XII gdzieś wieku przed Chrystusem. Ci dwaj bogowie staczają walkę. Mot, jego imię oznacza śmierć. Imię Baal oznacza Pan, Władca. Mot odnosi zwycięstwo, kroi, ćwiartuje ciało Baala, rozrzuca je, ale za zgodą głównego Boga, Ilu, tudzież El, Ela, siostra, a zarazem małżonka Baala schodzi do tego świata podziemnego, do krainy Mota. Ona z kolei stacza walkę z tym Bogiem, yy, zwycięża i później to rozczłonkowane, poćwiartowane ciało Baala yy, zbiera razem i dzięki niej Baal wychodzi z powrotem yy, na ziemię. Yy, wraca do życia, można powiedzieć. Dlaczego o tym mówię? Właśnie tak interpretowano cykliczność yy, przyrody że kiedy Baal zszedł do podziemia, kiedy stoczył walkę i został pokonany, on Baal był Bogiem przyrody, Bogiem urodzaju, także i płodności, wtedy świat obumiera. Natomiast z chwilą jego powrotu na ziemię, świat tak interpretowano, z powrotem budzi się, przyroda rozwija się, wszystko wzrasta. I w ten sposób właśnie rozumiano w sposób stały tę, tę walkę, cały czas ta walka, ostatecznie także śmierć i, i później powrót do życia Baala, następują po sobie regularnie. W mitach greckich jest podobny mit o Demeter i Persefonie. Persefona została porwana przez, Hades, przez Hadesa, do świata uprowadzona, do świata podziemnego. Wtedy Demeter, właśnie także ta bogini odpowiedzialna za urodzaje, za plony, za, za rolnictwo, z powodu wielkiego smutku sprawia, że świat obumiera. Ale później za zgodą bogów Persefona wracała do swojej matki. Wtedy, wtedy przyroda budziła się do życia. Mamy tutaj przykład pewnych takich wierzeń eschatologicznych czy koncepcji czasu w mitologiach bliskowschodnich greckich. Natomiast biblijna koncepcja czasu jest zupełnie inna. To nie cykliczność, ale to, co jest nam bliższe. Czas jest liniowy, a więc biegnie od wyznaczonego, ustalonego porządku ku swojemu, do swojego. Kresu. I proszę Państwa, to jest ważne spostrzeżenie także w myśli w odniesieniu do dzieła zbawczego, do dzieła Chrystusa, ale także w myśli eschatologicznej. Otóż w dziewiątym rozdziale listu do hebrajczyków, listu, który jest poświęcony kapłaństwu Jezusa Chrystusa, to jest jedyne pismo Nowego Testamentu, w którym w całej pełni Jezus Chrystus jest ukazany jako arcykapłan. Czytamy. To wersety od 24. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga a nie po to, aby się wielokroć sam miał ofiarować jak arcykapłan który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata a tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków aby składzić grzechy aby składać grzech przez ofiarę z samego siebie. Właśnie autor listu do hebrajczyków przede wszystkim tutaj wykazuje wyższość kapłaństwa chrystusowego wobec kapłaństwa Starego Testamentu, ale to podkreślenie musiałby wiele cierpieć, można też odnieść właśnie porównując z cyklicznością czasów we wspomnianych mitologiach. Zmiana perspektywy czasu właśnie także tłumaczy to dzieło Chrystusa. Ono się dokonało raz i nie ma potrzeby w sposób doskonały i pełny i nie ma potrzeby, żeby było powtarzane, tak jak na przykład to widzieli starożytni Grecy, gdyż dokonało się raz, ale także, także w tym ujęciu zmiany czasu. Czas biegnie tak liniowo według pewnej osi. Zatem, jakie jest dokładniej rozumienie czasu, czy, czy jak ten czas przebiega? Otóż tu się dokonała pewna ewolucja w obrębie starego, i Nowego Testamentu. W obu przypadkach oczywiście mówimy o linearności, o tym liniowym czasie dążącym do czasów eschatologicznych, ale także zmieniła się optyka, jeżeli chodzi o finalność kres. Otóż w perspektywie Starego Testamentu widzimy, że czas jest bez wątpienia stworzony czy zaczął istnieć. No, trudno mówić w czasie o w tym przypadku, ale to słowo wyznacza ten początek na, począ na początku. Pierwsze słowo Starego Testamentu. I początkowo czas był rozumiany, można powiedzieć, w perspektywie życia ludzkiego. Ku śmierci. Śmierć kładła kres ludzkiemu życiu. I o tym mówiliśmy, przytaczając teksty, zwłaszcza z Księgi Rodzaju, gdzie mieliśmy jakby podsumowanie właśnie to eschatologiczny kres poszedł, umarł i poszedł do swoich przodków. Bardzo enigmatyczne, jeszcze właściwie bez wyraźnego zarysowania, trudno do zinterpretowania, czy to jest rzeczywiście jakieś bytowanie wyraźne, czy to tylko stwierdzenie poszedł do swoich przodków, to znaczy, że został pochowany. To jakby pierwsze próby określenia tego kresu czasu, zamknięcia, zakończenia tej linii. W kolejnych, w późniejszych, kolejnych pismach ta perspektywa się zmienia. Otóż czas biegnie, do kresu świata, czy też do przemiany świata, to jakby kolejny etap. I tutaj wyznacznikiem przemiany świata, czy kresu świata był Dzień Pański. I o Dniu Pańskim również mówiliśmy sobie na jednym z naszych spotkań poświęconych eskatologii, czy też apokaliptyce. Dopiero późne pisma Starego Testamentu, pochodzące z czasów poniewoli babilońskiej, w perspektywie gdzieś trzeciego, drugiego wieku, stwierdzają już, o, mówią wprost o nieśmiertelności, czy też wieczności świata. Także jego przemianie, ale nie takiej wyznaczonej tej przemianie przez Dzień Pański, przez Dzień Sądu, Zagłady. Oczywiście ta przemiana zawsze się będzie wiązała z sądem, ale kiedy ma nastać, wyraźnie jest powiedziane, to chociażby w zakończeniu Księgi Izajasza nastanie nowe niebo i nowa ziemia. I właśnie ta perspektywa czasu, czy przemiany tego, tego tutaj bytu na ziemi, dążeniu ku wiecz nieśmiertelności, czy wieczności, czy przemienieniu wiąże się z apokaliptyką. Więc w tym przypadku rzeczywiście eschatologia wiąże się z tym rodzajem literatury. Natomiast w Nowym Testamencie to, był, to była perspektywa starotestamentalna. Natomiast w Nowym Testamencie pojęcie czasu nieco ewoluuje, jest nieco inne podejście. Otóż jest wyraźne stwierdzenie przede wszystkim, że dokonały się, znaczy, że miała sytuacja, żeby pewien stan przed czasem, przed założeniem świata. Dla przykładu Ewangelia Janowa, rozdział 17, czyli mowa arcykapłańska Pana Jezusa, my fragment, my fragment po fragmencie tej, no, tego okazania, tej mowy Pana Jezusa całkiem niedawno słuchaliśmy, to jest w ostatnim tygodniu okresu wielkanocnego. Tam Pan Jezus mówi, w tej mowie Pan Jezus mówi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 czy też w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, werset czwarty. W nim, to znaczy w Chrystusie, bowiem wybrał nas Bóg przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie. A więc miłość Boga przed założeniem świata obejmuje nie tylko Jezusa Chrystusa jako Trójcę Odwieczną, ale również także i dotyka nas w boskim planie stworzenia i później zbawienia. Po tym czasie, przed założeniem świata, czy w, no, w tym w okresie, następuje stworzenie świata i kolejny czas, ten stworzenie rozpoczyna czas Starego Testamentu, czyli czas obietnicy. Natomiast przełomowym czasem, przełomowym wydarzeniem w czasie jest, tak jak to nazywa Paweł, apostoł pełnią czasu, jest narodzenie Jezusa Chrystusa, czyli tajemnica wcielenia. Słowo stało się ciałem, Ewangelia Janowa, czy wielokrotnie, to list do hebrajczyków i na różne sposoby przemawiał do nas Bóg przez proroków, niegdyś, prawda? Czyli właśnie ta, ta, ten czas obietnic, czas Starego Testamentu. A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Te ostateczne dni to też sformułowanie, które już występuje w Starym Testamencie bardzo często, w ostatnich dniach, w owych dniach często prorocy używają tej formuły. Po czasie wcielenia następuje okres Kościoła, czyli okres głoszenia Ewangelii, w którym jest mowa o pierwszym przyjściu Pana Jezusa, czyli wcieleniu oraz o powtórnym drugim, czy też ostatecznym przyjściu Chrystusa, czyli o paruzji, czyli ukierunkowanie ku przyszłości. No i właśnie okres Kościoła, w którym my jesteśmy, ten okres trwa od mniej więcej dwóch tysięcy lat. Kościół, tak jakim każdy, każdy z nas oczekuje właśnie na paruzję czyli na przyjście, powtórne przyjście Chrystusa, które przeprowadzi ten świat ludzi ku wieczności. Nastanie nowe, nowe, ziemi, nowe niebo i nowa ziemia. I to już nie krótkie stwierdzenie jak w księdze Izajasza, ale mamy tutaj bardzo dynamiczne opisy pod tym względem w apokalipsie. A zatem, patrząc eschatologicznie, przyjście Chrystusa dokonało się poprzez wcielenie i zmieniło chociażby czas w takim wymiarze, że właśnie od narodzenia Pana Jezusa liczymy lata tego, co umownie nazywamy naszą erą. Mówimy o latach przed i po narodzeniu Chrystusa, a drugie przyjście, które się dokona Paruzia. I tutaj też ponownie odwołam się do listu do hebrajczyków, do dziewiątego rozdziału, zakończenie tego fragmentu, który wcześniej przeczytałem. A jak postanowiono, ludź, postanowiono ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów świata. Czyli ta perspektywa, kiedy wcielenia. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, bo to już zostało dokonane, dzieło odkupienia, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. To jest zakończenie 9 rozdziału, werset 28. No i właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, zresztą zdajemy sobie z tego dobrze sprawę, my oczekujemy ponownego przyjścia. Jak jest nazywany ten dzień i jak, jak go wyobrażają sobie autorzy Nowego Testamentu? Dziś chcę się skupić jedynie na Ewangeliach, zwłaszcza Ewangeliach synoptycznych, ale także Ewangelii Janowej, ponieważ w przyszłym roku z kolei czekają na nas wykłady poświęcone teologii świętego Pawła Apostoła. I to, co z kolei Paweł Apostoł mówi w pers o perspektywie eskatologicznej, to to pojawi się jako osobne spotkanie, jako osobny wykład. Otóż rozumienie jest oczywiście to samo wśród ewangelistów, poszczególnych autorów ale pojawiają się różne sformułowania. Na przykład święty Mateusz używa raczej określenia dzień sądu. Tym kresem finalnym, to co mówiłem, że w sposób czas, w sposób liniowy dąży do swojego kresu, przynajmniej w tym ziemskim wymiarze, to właśnie owym kresem będzie dzień sądu. Święty Łukasz z kolei Częściej mówi o dniu Syna Człowieczego. Będziecie, będą pragnęli zobaczyć chociażby jeden z dni Syna Człowieczego. Czy też wspólnie u, w, w Ewangeliach synoptycznych pojawia się określenie w ów dzień. To, określenie, to wyrażenie, tak jak mówiłem wcześniej, ma swój rodowód biblijny. Często właśnie takiej formuły. Wów dzień um, używają prorocy Starego Testamentu. Czytając ewangelię, dzieje apostolskie czy apokalipse świętego Jana możemy o rozróżnić jakby dwie perspektywy eskatologiczne właśnie związane z owym sądem i przejściem tego, co my teraz już jako ludzie wierzący nazywamy życiem po, znaczy życiem po drugiej stronie życia, przechodząc poprzez śmierć. Otóż można mówić o eschatologii powszechnej, obejmującej wszystkich ludzi, poprzez, w jednym wydarzeniu, jak na przykład paruzja, ale także będą inne elementy, o tym za moment, jak i również o eschatologii indywidualnej. I pod tym względem Prym wiedzie Ewangelia według świętego Łukasza. Właśnie święty Łukasz podkreśla bardzo mocno w niektórych swoich tekstach, że spotkanie z Bogiem, sąd czy, jakieś, czy pewne przebywanie po śmierci tej ziemskiej już dokonuje się bezpośrednio. Nie w oczekiwaniu, tak jak to sobie to wyobrażali autorzy Starego Testamentu właśnie z koncepcją Szeolu, że to będzie trzeba czekać na jakiś kres, czy tak jak było w wierzeniach judaizmu w czasach Pana Jezusa. Przypomnijmy sobie rozmowę Marty, siostry zmarłego Łazarza, z Panem Jezusem. Pan Jezus mówi na zarzut Marty, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Pan Jezus odpowiada krótko, Twój brat zmartwychwstanie. Na co Marta, później Maria odpowiadają, wiem, że wstanie czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. prawda? A więc ta koncepcja człowiek umiera, jednak odchodzi gdzieś i przebywa, no właśnie, według Starego Testamentu w Szeolu, czekając na powszechne zmartwychwstanie. Święty Łukasz pokazuje, że owa, to zmartwychwstanie oczywiście będzie wiązało się, tak jak zaznacza chociażby Księga Daniela, Nagroda bądź kara. Święty Łukasz wyraźnie pokazuje, że z chwilą śmierci dokonuje się nagroda bądź kara. Teraz powróćmy do eskatologii powszechnej, bo ona jednak jest bardziej szerzej opisana, szerzej spotykana na kartach Nowego Testamentu. Otóż takimi częściami, punktami eschatologii powszechnej są po pierwsze paruzja, czyli to nastanie kresu świata ziemskiego. Z paruzją, z przyjściem syna człowieczego będzie wiązało się najpierw wskrzeszenie umarłych. Powszechny zmartwychwstanie, czyli jakby postawienie całej ludzkości na nogi umarłych, którzy umarli do tej pory i żyjących, których paruzja zastała. Następnie sąd, a sąd będzie polegał na przejściu, tak prawda, albo niebo, albo piekło. I przyjrzyjmy się poszczególnym tym Wydarzeniom związanym z eschatologią powszechną. Po pierwsze paruzja, powtórne przyjście. Ewangeliści wyraźnie pokazują, że dokona się to w sposób po pierwsze nagły i niespodziewany. Przykładowo Ewangelia Łukaszowa, rozdział 17, wersety 26 i następny.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 małżeństwa i w tym momencie objawi się ponownie Syn Człowiecz. Jednak ewangeliści zgodnie przytaczają słowa Pana Jezusa, mówiące o pewnych znakach poprzedzających paruzję. Do nich, chociażby, do nich należą chociażby wojny, ale przede wszystkim wstrząsy kosmiczne. To są źle znane Państwu teksty z własnej lektury Pisma Świętego. One także pojawiają się co pewien czas w Liturgii Słowa, ale tak dla przypomnienia. Ewangelia Mateuszowa, rozdział 24, werset 29. Zaraz też po ucisku owych dni Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną spadać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Dalej, Ewangelia według świętego Marka, rozdział trzynasty.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 Wtedy pośle on aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec ziemi. I jeszcze jeden tekst. To są teksty paralelne, ale jak widzimy, każdy z ewangelistów wprowadza pewne osobne szczegóły. Mateusz mówi o znaku Syna, syna Człowieczego, wówczas Marek z kolei, wówczas ujrzą, Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. O tych elementach towarzyszących objawieniu Pana Jezusa podczas paruzji za moment. I jeszcze Ewangelia Łukaszowa, rozdział 21. Werset 25, następny. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, ale bowiem mocy niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą, i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. To zjawiska, zwłaszcza zjawiska astralne, ale także tutaj na Ziemi. Proszę Państwa, proszę przypomnieć sobie właśnie to spotkanie. Kiedy, który poświęciliśmy trzeciemu rozdziałowi Księgi Joela, gdy była, gdzie jest mowa właśnie o tych zjawiskach astralnych. Może przypomnę, ten tekst nazwałem tekstem preapokaliptycznym, że jeszcze nie jest to apokaliptyka w dosłownym tego, w dosłownym tego słowa znaczeniu,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 Prorok Joel, jeszcze jako prorok z Testamentu, mówi o dniu przyjściu Dnia Pańskiego. Pan Jezus, odwołując, przywołując te same zjawiska, te same wydarzenia, mówi już o swoim przyjściu. A zatem, yy, yy, yy, zatem wstrząsy kosmiczne, które poprzedzą ukazanie się Syna Człowieczego i autorzy biblijni oprócz właśnie tych apokaliptycznych obrazów, chociażby spadających gwiazd, również przywołują elementy teofanijne, czyli elementy ukazujące objawienie się Boga. I tutaj do, tak, do tego trzeba zaliczyć to, co wspomniał Łukasz czy Marek, że Pan Jezus przyjdzie na obłoku. Obłok. Bardzo często pojawia się w opisach Teofanii, na przykład na Synaju, że obłoki chmury spowiły szczyt góry, albo obłok, który prowadził Izraelitów przez pustynię. Obłok w tym przypadku jest wyraźnym znakiem Bożej obecności. Obłok, który opadał na namiot przybytku, co było znakom, znakiem dla Mojżesza, aby przyszedł do namiotu Spotkania i tam mógł spotkać się, mógł rozmawiać z Panem Bogiem. Czy właśnie siódmy rozdział księgi Daniela, gdzie jest mowa o przybyciu najwyższego, o tym, że on zasiada na tronie i przychodzi właśnie również na obłoku syn człowieczy, jak to nazywa prorok Daniel, jak go nazywa prorok Daniel. Ponadto drugim elementem. Teofanijnym jest podkreślenie, przykładowo Łukasza, że zgromadzą się narody. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, tak nadchodzącego w obłoku z wielką mocą, czy to, to w Ewangelii Markowej, że właśnie będą zgromadzą się także narody właśnie Bóg komu się objawia. Oczywiście są przypadki, gdzie Bóg objawia się poszczególnym osobom, jak na przykład Eliaszowi czy Mojżeszowi, ale często także podczas teofanii jest zebrany lud i wtedy te elementy, jak ogień czy obłok, pojawiają się. Kolejnym wydarzeniem, tej eschatologii powszechnej, po parusji, ukaz ukazaniu się Syna Człowieczego w wstrząsach kosmicznych jest wskrzeszenie umarłych. I w czasach judaizmu, w czasach Pana Jezusa ta myśl, jak powiedziałem wcześniej, była znana. Zresztą omawialiśmy sobie teksty z Księgi Izajasza, z 26 rozdziału, z księgi Ezechiela, 37 rozdział, również Księga Daniela w 12 rozdziale. Przeczytam, bo wydaje mi się, że chyba do tego tekstu już nie doszliśmy. A jeżeli był omawiany, to przynajmniej to dla przypomnienia. Księga Daniela, rozdział 12. W tym czasie wystąpi Michał Wielki Książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, a wszyscy, którzy zapisani są w księdze, ci wszyscy, którzy są zapisani w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do życia wiecznego, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. A więc wyraźna, wyraźnie zarysowana w księdze Daniela, przypomnę, to gdzieś, to księga powstała w czasach machabejskich, a więc przed, w pierwszej połowie II wieku przed Chrystusem, o, jest mowa o nagrodzie i karze, z tego samego okresu pochodzą księgi machabejskie, w siódmym rozdziale, bardzo długim, gdzie mamy opis męczeństwa siedmiu braci, po kolei są zabijani synowie, prawda, Czego, tego, wydarzeniem tego, wydarzenia, świadkiem tego wydarzenia jest matka, tam też właśnie jest mowa o zmartwychwstaniu, o powrocie i do, do pełnej sprawności, pomimo na przykład obcinanych rąk czy języka, że, człowiek, że Bóg to wszystko przywróci człowiekowi. A więc ta myśl jest znana, ale oczywiście w Nowym Testamencie podstawą zmartwychwstania umarłych, wierzących, jest oczywiście zmartwychwstanie Chrystusa. W tym wymiarze właśnie to nie jest wydarzenie jakieś apokaliptyczne, jak jeszcze tak rozumieją, tak to przedstawiają autorzy Starego Testamentu, przykładowo prorok Daniel, ale to jest wydarzenie, które się dokona z całą pewnością, oczywiście wydarzenie eskatologiczne, ale już nie potrzeba właśnie apokaliptycznych wyobrazów, gdyż jak Chrystus martwy wstał, to przede wszystkim teologia świętego Pawła, tak też i z wstaną wszyscy ludzie, wszyscy Wierzący. I gdy w Starym Testamencie jest jeszcze właśnie taka pewna, znaczy swego rodzaju niepewność, Daniel mówi o: jedni zmartwychwstaną do życia wiecznego, drudzy ku hańbie. Z kolei jeden z braci męczenników mówi do swojego oprawcy, do króla Antiocha. Dla ciebie nie ma zmartwychwstania, czyli tutaj jest tak jakby rozróżnienie, dobrze zmartwychwstaną, a źli pójdą w jakąś niepamięć, zostaną usunięci, przejdą w niebyt, to mówię, te perspektywa Starego Testamentu, to z kolei w Nowym Testamencie jest zgodnie mowa, że zmartwychwstaną wszyscy, zarówno dobrzy, jak i źli. No i właśnie to powszechne zmartwychwstanie wobec powszechnie widzianej paruzji, wobec tego przyjścia Syna Człowieczego dla wszystkich w powszechnym wymiarze, zakończy się sądem. To wskrzeszenie umarłych dokonuje się po to, by stanęli na sąd. Jeżeli jest mowa o sądzie prawda, w Starym Testamencie, to też jest to oddane władzy tylko Boga. Natomiast Nowy Testament podkreśla, że tym sędzią będzie Chrystus, ale tak jak w niektórych tekstach wraz z aniołami więcej władza sądzenia zostanie także powierzona apostołom. To już jest zupełnie nowa perspektywa, nowa myśl w teologii biblijnej na temat eschatologii. Przykładowo Mateusz, rozdział 19, wersety od 27. Piotr rzekł do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na swoim tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach aby sądzić dwanaście szczepów Izraela". Dalej tam, że kto opuści, prawda, wszystko ten stokroć więcej otrzyma. Ale tutaj wyraźnie jeszcze w innych miejscach również jest podkreślona władza sądzenia. A komu przynależała władza sądzenia w Starym Testamencie? Dziś tak bardzo mocno jest to podkreślane, nawet chyba być może, że jeszcze w obecnej chwili, nieopodal, yy, mówimy, bardzo mocno jest podkreślany ten rozdział, prawda, trójpodział władzy. Natomiast władza sądownicza należała do władcy, do króla. To król decydował, prawda, przykładowo Salomon, prawda, czy Mojżesz wcześniej, gdy przewodził, wspólnocie ludu wybranego. A zatem powierzenie czy udzielenie przynajmniej w jakiejś mierze apostołom władzy sądzenia w perspektywie biblijnej oznaczało udzielenie władzy w ogóle w znaczeniu władzy królewskiej. To odniesienie do. To jest Ewangelia Mateuszowa, która jest skierowana. To fragment z Ewangelii Mateuszowej, która jest skierowana do przede wszystkim wierzących pochodzenia żydowskiego. Czyli ci, prawda, Żydzi, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest synem Bożym, że jest Bogiem. Cały Stary Testament praktycznie podkreśla podział Izraela na 12 plemion, 12 szczepów. To jest różnie określane 12 pokoleń. To jest związane z synami Jakuba, prawda? kiedy zostaje, można powiedzieć, spełniona obietnica Abrahama. Abraham ma, Abra, Bóg Abrahamowi obiecuje nadanie ziemi i licznego potomstwa. Abraham doczekał się ziemi, ale dwóch synów, więc trudno mówić jeszcze o licznym potomstwie. Później Izaak, ten syn obietnicy, tego syn spełnienia, również ma dwóch synów. Ezawa i Jakuba. Znowuż też trudno mówić o licznym potomstwie, ale właśnie Jakub ma już o wiele liczniejsze potomstwo, o wiele więcej synów, dzieci i od imion Synów Jakuba były nazywane pokole, po, poszczególne pokolenia, czy szczepy, jak to mamy w Ewangelii Mateuszowej, pokolenie Judy, Beniamina, y, Isachara, Menassesa i tak dalej. Czyli krótko mówiąc po prostu, całe 12 szczepów Izraela, to znaczy całego Izraela, cały lud Boży, cały lud przymierza. Stąd też... Tak przez analogię tak się interpretuje wybór dwunastu apostołów jako kontynuacja prawda, ludu bożego nowego przymierza. Ten lud dwunastu pokoleń Starego Testamentu niejako ustał. Jezus usta, ustanawia nowe przymierze z nowym ludem bożym, którym właśnie przewodzą, przewodzi dwunastu apostołów. A zatem dokona się sąd, jak to jest wyraźnie powiedziane. I Nowy Testament, Ewangelie pokazują nam, z czego, można powiedzieć, człowiek będzie sądzony. Prawda? Święty Jan od krzyża mówi, pod koniec życia, czy pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. Tak, to oczywiście prawda, ale teksty biblijne pokazują, można powiedzieć, precyzują wręcz i to powinno być dla nas ważne. Myślę, że może na, właśnie na koniec tutaj naszych spotkań w tym roku, spotkań poświęconych eschatologii, czyli temu, co nas czeka, na to warto zwrócić uwagę w sposób szczególny. Otóż rzeczywiście, bez wątpienia, przede wszystkim będziemy sądzeni z miłości. 25 rozdział Ewangelii Mateuszowej. Prawda, już końcowa przypowieść w tej Ewangelii. Ewangelia Mateuszowa obfituje w przypowieści, ale ostatnią przypowieścią jest ta bardzo znana przypowieść o Sądzie Ostatecznym gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kosłów. I dalej już Państwo prawda, znacie treść przypowieści. Prawda? I powie do tych po prawej stronie, i powie do tych po lewej stronie. Ale co powie, streszczając czy odpowiadając na całą tę litanię dobrych uczynków wykonanych bądź zaniechanych? Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Albo wszystkiego, wszystko to, czego nie uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście nie uczynili. A te uczynki to są konkretne uczynki dzieła miłosierdzia, czy tak jak teraz katechizmowo określamy, uczynki miłosierdzia co do ciała. Zwłaszcza tutaj to, co jest wymienione. Byłem głodny, daliście mi jeść. I stąd pójdźcie błogosławieni Ojca mojego. Bądź byłem głodny, a nie daliście mi jeść. I idźcie, prawda, wyrok Yy, yy, yy, yy, idźcie w ogień, prawda? Pójdą na wieczną zagładę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. A zatem bez wątpienia rzeczywiście tutaj, tak jak mówi święty Jan od krzyża, to będzie sąd z uczynków miłości. Ale okazuje się, że z tekstów biblijnych można, z Ewangelii można wydobyć jeszcze inne Ostrzeżenia, prawda, które, których człowiek będzie, y, będzie rozliczany na tym sądzie. Mianowicie przez ostrzeżenie przed obłudą. Ewangelia Markowa, rozdział 12, werset czterdziesty. Tutaj mowa skierowana przeciwko faryzeuszom, przeciwko uczonym w piśmie. Pan Jezus po przedstawieniu, co czynią, czynią członkowie tego stronnictwa religijnego. Pamiętajmy, faryzeusze byli bardzo szanowani przez społeczność żydowską w czasach Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci, tym surowsze dostaną wyrok. A więc tutaj jest podane, prawda, że ostrzeżenie przed wszelką formą obłudy. Właśnie nie ma jakiegoś, jakiejś modlitwy na pokaz wystawiania, tak, modlitwy czy jałmużny. Nie można w tym obnosić się w sposób niewłaściwy. Każdy gest religijny ma być speł speł spełniany w odniesieniu do Boga, a nie w odniesieniu do ludzi. I tutaj Marek, czy również Mateusz, święty Mateusz w kazaniu na górze to podkreśla dokonaj w ukryciu, módl się w ukryciu, daj mużne w ukryciu, prawda? również sprawa postu w ukryciu. A więc drugi jakby element, z którego człowiek będzie, czy powiedzmy zachowanie, z którego będzie postępowanie, z którego człowiek będzie sądzony, to szczerość intencji no i szczerość tego życia religijnego. I jeszcze jedno, przed czym bardzo mocno też przestrzega Pan Jezus wielokrotnie, tutaj dla przykładu weźmy tekst z Ewangelii Łukaszowej, rozdział jedenasty, wersety od pierwszy i następny. może jeszcze wcześniejszy, trzydziesty. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, można powiedzieć taki oskarżyciel posiłkowy w tym przypadku, potępi ich ponieważ ona z końców ziemi przyszła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. I dalej, ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza nawrócili się, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. A zatem mamy we wszystkich tych tekstach pojawiło się słowo wyrok bądź sąd. Tutaj z kolei, co jest przyczyną właśnie wydania wyroku skazującego? Niesłuchanie Pana Jezusa, odrzucenie Jego słów. I tych takich tekstów również jest w Ewangeliach więcej. Święty Jan, nie, nie dziwcie się, że Was nie będą słuchali, was nie będą przyjmowali, bo i mnie nie, nie słuchali. I później działalność apostołów y, opisana w dziejach apostolskich pokazuje to samo właśnie. Apostołowie z wielką cierpliwością przemawiają na przykład początkowo do świata żydowskiego, Piotr, czy później święty Paweł, aż w końcu święty Paweł w Antiochii, co robi. Strząsa pył z nóg, spłaszcza i mówi: koniec skoro wy nie słuchacie, idziemy do pogan, prawda? Ale to już odpowiedzialność bierzecie za siebie. A zatem uczynki miłości, podstawa, prawda, sądu, szczerość intencji, czyli obłuda jest czymś wskazującym i również skazującym jest odrzucenie słów Pana Jezusa. Sam sąd, warto odwołać się trochę do, odnieść się do języka greckiego, bo nasz przykładowo słowo sąd czy czasownik sądzić rozumiemy, prawda? Ale greckie słowo jest bogatsze w treść, bo u nas no, sąd no, to wydanie wyroku. Prawda? Natomiast greckie krisis oznacza sąd, ale Podstawowe znaczenie to jest oddzielenie. I ten motyw, proszę zobaczyć, pojawia się w przypowieści Pana Jezusa. Zaraz popatrzymy także na inne przypowieści, ale postawi, po jed... oddzieli jak pasterz owce od kozłów. Postawi po lewej i postawi po prawej stronie. A więc oddzielenie prawda, to jakby pierwszy etap sądu. Są dobrzy, są źli. A więc dla dobrych nagroda, dla złych kara. I tu warto odnieść się jeszcze do jednego słowa z greki, mianowicie grzech. U nas grzeszyć to naruszyć prawo, przykładowo prawo boskie, no przede wszystkim prawo boskie, czy przekazania kościelne. Natomiast greckie hamartia, czyli to co tłumaczymy jako grzech, pierwsze znaczenie to jest błądzi, błądzenie. Czy właściwie nie trafienie do celu? Hamartano, czasownik, czyli grzeszyć, pierwsze znaczenie chybić, nie trafić do celu. I Proszę zobaczyć teraz, jak to wszystko pięknie, właśnie w tak sem, na tym polu z perspektywie semantycznej pięknie się układa, na czym jest nawrócenie, to do czego prorocy wzywają, Nawróć się, to znaczy właśnie hamartano, prawda? Grzeszysz, czyli błądzisz, a zatem zawróć, bo idziesz błędną drogą. Nie trafisz do celu. To wszystko niejako, co tutaj Państwu próbuję wytłumaczyć, to wszystko po prostu w języku hebrajskim, czy jeszcze bardziej w języku greckim, brzmiało już w tych słowach, w swoich własnych, w tych słowach, prawda, Hamartanu, grzeszę, ale przede wszystkim błądzę, nie trafią do celu, a więc do, czym jest celem? No właśnie celem jest niebo, jest nagroda, jest szczęście i teraz grzech jest chybieniem prawda? i potrzeba nawrócić, a skoro, tak, Przepraszam, ale ja nie bardzo słyszę. Może, może mikrofon będzie niech wypadł długo uprzejmie podać, dobrze? Dlatego też myślę i więcej osób usłyszy, może też na nagranie. Dobra. Chciałabym odnieść się jeszcze do tego słowa, nawrócić się. Czy to znaczy, że dojść do wniosku, że. No, właśnie w nie wiem, pod wpływem jakiegoś słowa, czy też jakby oczekiwać łaski od Boga, bo to e... chodzi o to, czy, czy nawrócenie jest tylko wysiłkiem człowieka, czy, czy to... Bo przypomina mi się ta scena, z, kiedy Dawid zgrzeszył i on dość długo brnął w ten grzech, od jednego do drugiego i w końcu Pan Bóg wysyła do niego bodajże broka na Natanaela i wtedy no, on, on, śniewa go tak, że, że właśnie no, idzie tą błędną drogą, nie trafia do tego celu, tylko właśnie zupełnie w innym kierunku. I, I właśnie moje pytanie jest takie, czy, czy nawrócić się w tym kontekście, to znaczy Hmm, właśnie jakby na no, posiłkiem własnej woli dojść do tego, czy też właśnie oczekiwać łaski od Pana? Oczywiście popatrz, można zostawić, bo już tutaj mam mikrofon. E, oczywiście popat najpierw z perspektywy biblijnej, prawda? Z perspektywy Starego Testamentu. E, rzeczywiście, e, tak jak Pani podała, przykład Dawid potrzebował proroka Natana. Takiego wyraźnego głosu sumienia. E, tym głosem sumienia w Starym Testamencie byli przede wszystkim prorocy. W zakończeniu drugiej księgi kronik, czyli tej świętej historii ukazującej prawda, czasy od stworzenia świata, najpierw przypominacie sobie Państwo poprzez imiona. Tak była rozpisana historia Starego Testamentu, ale później już szczegółowo, przepięknie. Bardzo teologicznie opisana historia Dawida Salomona, kolejnych królów. Królów, którzy właśnie błądzili, ale nie tylko królowie, ale także i naród. I w zakończeniu drugiej księgi kronik czytamy to jest 36 rozdział werset, od wersetu 15. Pan, Bóg ich ojców. Bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, czyli proroków, albowiem litował się nad swoim ludem i nad swym mieszkaniem, mieszkaniem czyli świątynią. Oni jednak szydzili z Bożych Wysłanników, lekceważyli ich, i, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, że nie było już ratunku. I dalej następuje opis najazdu wojsk babilońskich i przesiedlenia do Babilonii, czyli okres wygnania. Czyli... Proszę, może tak w Nowym Testamencie, jak to rozumieć, to Właściwie Chcę pokazać tutaj ewolucję, prawda? Więc przede wszystkim, przede wszystkim rola proroków. Natomiast w Nowym Testamencie już nie ma jako takich proroków, chociaż to słowo się pojawia, na przykład pojawiają się osoby, mężowie, którzy są nazwani prorokami w dziejach apostolskich. Którzy rzeczywiście wypowiadają pewne wyrocznie, prorok Agabos, na przykład. Natomiast ustaje ta funkcja prorocka. Dlaczego? Bo jest już Chrystus. Właśnie to, co mówił, to co mówi początek listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie, na różne sposoby przemawia Bóg, ale teraz przemówił przez syna. No i właśnie te przykłady, chociażby co podałem że tych oskarżycieli posiłkowych, królowa z południa, ludzie z Niniwy, powstaną na sądzie. Dlaczego? Bo nie słuchali Jezusa Chrystusa. A jaki jest początek nauczania Pana Jezusa? Ewangelia Markowa czy Mateusz? Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, albowiem przybliżyło się do was Królestwo Boże. A więc tutaj w tej perspektywie Ewangelii, może tak, w perspektywie Nowego Testamentu, w świetle Ewangelii jest to głos Pana Jezusa, a po niebowstąpieniu, czyli już czasy apostolskie, dzieje apostolskie, listy apostołów, będzie to głos, Pana Jezu, głos apostołów, ale posłanych przez Pana Jezusa. Czyli ostatecznie to jest także Ewangelia Jezusowa. Czyli, czyli tutaj to nawrócenie, odpowiadając już tak na koniec, wprost przynosi posłuch, słuchanie słów Jezu, Jezusa. Ja myślę, nie wiem na ile będzie tu poprawna analogia, ale w trakcie tutaj i Pani pytania i później próby mojej próby odpowiedzi, proszę zobaczyć, Biblia nam wyraźnie pokazuje, że człowiek, sam z siebie nie zgrzeszył. Zgrzeszył pod namową. Prawda? Trzeci rozdział Księgi Rodzaju. I teraz kwestia analogicznie, kwestia, no mówię, kwestia, dysku, sprawa dyskusyjna, na ile ta analogia jest poprawna, ale teraz kwestia nawrócenia. Czy właśnie potrzeba było głosu proroka, przykładowo Natana, czy z każdego kolejnego wzywających królów, czy cały naród do odnowy, do zmiany życia, do nawrócenia, do zejścia z tej błędnej drogi, czy później, prawda, także głosu Jezusa, który mamy i my słuchać, głosu, który rozbrzmiewa wciąż w kościele, abyśmy się nawracali. Poza tym jest jeszcze taki tekst, nie umiem teraz, przy, ale na pewno z psalmów nawróć mnie, tak mówi, prawda, ten, który, modli się do Boga, nawróć się, nawróć mnie, a nawrót, a wtedy nawrócę się do Ciebie. No, gdyby zapytać o to świętego Augustyna, to powie wprost, absolutnie człowieku jesteś, jesteś, on będzie mówił przede wszystkim, jestem za słaby, jesteś za słaby, żeby cokolwiek w ogóle ze swojego grzechu Prawda, ze swoim grzechem, cokolwiek zrobić, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu. To, że nawet mówię o łasce i jestem świadomy łaski Bożej, to to już jest łaska Pana Boga, prawda? I to nie jako ten ciąg by tutaj szedł, no nie to, że nie w nieskończoność, ale wszystko jest darem, prawda? Dlatego tak mocno, tak kategorycznie Augustyn, święty Augustyn rozprawił się z Pelagiuszem nie wiem, czy znana doktryna, Pelagiusz, trzeba też by było popatrzeć na biografię tych dwóch ludzi, Pelagiusz współczesny Augustynowi, mnich pochodzący z północy Europy, z kolei mówił, nie, człowiek jest w stanie czynić dobro sam z siebie. Z tym, że znamy biografię Augustyna, a z kolei Pelagiusz, można powiedzieć, no to był tak, no, przynajmniej ominęło go takie grzeszne życie. Rzeczywiście był to człowiek świątobliwy i mówię, w przypadku jednego i drugiego no akurat trzeba w tym trzeba zwracać, zwrócić uwagę na życiorys tych ludzi. Dobrze, to nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Tak. Bo tutaj pytanie trochę już nie tylko sama perspektywa biblijna, ale także co do naszego życia, więc po części także z teologii duchowości. Ale wracając do tego wątku, proszę zobaczyć właśnie w tej greckiej semantyce wyrazów, jak to wszystko pobrzmiewa i jak to wspólnie się układa, prawda? Trafiam do celu bądź nie trafiam. Teraz kryzys, oddzielenie. To tak jak w zawodach sportowych na zwycięzców i przegranych. Ci, którzy zwyciężyli prawda, i otrzymują nagrodę i ci, którzy... prawda, no, trochę może inna perspektywa, ale, ale w takim znaczeniu, prawda, że na przykład w zawodach strzeleckich, dajmy na to, prawda, 100% chybień, no to żadnej nagrody. Prawda. i Karą może być to, że w następnych zawodach już nie, nie wystąpisz, bo nie zostaniesz powołany do reprezentacji. O, w takim znaczeniu. I proszę Państwa, to właśnie to na tym kryzys greckim, czyli sąd, ale w pierwszym znaczeniu oddzielenie, jest zbudowanych szereg przypowieści Pana Jezusa właśnie w odniesieniu do eschatologii, do życia wiecznego. Już tutaj nie, będziemy, nie będę czytał, tylko odniosę się prawda, do treści. Państwu będzie znane, podam także, gdzie te przypowieści są, to ewentualnie później można sobie doczytać. Przypowieść o chwaście, dawniej Konkolu, prawda? Zasiane zboże, zasiane te, ktoś także posiał i chwast. Czy teraz wycinać chwast? Nie. Zaczekajcie na żniwo, a wtedy co zrobicie? Oddzielicie, prawda? Jedno od drugiego. To, samo, to jest trzynasty rozdział Ewangelii Mateuszowej. O sieci zarzuconej w jezioro i połów ryb, zagarniających, jak mówi Pan Jezus, i dobre, i złe. To, co właśnie mówiłem, już Nowy Testament mówi wyraźnie o zmartwychwstaniu wszystkich, dobrych i złych. Tu jest niejako równość, ta powszechność. Dopiero później, właśnie na brzegu, będą te ryby co oddzielone dobre od złych. Dalej o uczcie królewskiej. Mateusz 22, 13. Tu mi chodzi o... Tutaj chciałbym przywołać jeden werset, dokładnie. 13, 13 werset. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i skrzytanie zębów, a to państwo na pewno już pamiętacie, prawda? Przypowieść o zaproszonych na ucztę. Nie, nie przyszli zaproszeni, bo tam poszczególne podawali różne yy, powody. Pa, yy, pan gospodarz wesela, gospodarz uczty każe przywołać wszystkich tam z bezdroży, wszystkich ubied biednych, ale znalazł się ktoś nie mający stroju weselnego i on zostaje oddzielony, prawda? Zwiążcie go i usuncie. Dalej przypowieść o pannach, 25 rozdział Ewangelii Mateuszowej. Panny, panny mądre i głupie, już tu mamy pewien podział, prawda? Ale on skutkuje tym, że zostają rzeczywiście mądre od głupich oddzielone. Mądre wchodzą do domu weselnego. Ten dom, czyli Królestwo Boże, to szczęście wieczne, zostaje zamknięte przed głupimi. Przypowieść o talentach czy o minach według Łuka, Łukasza, też u Mateusza 25 rozdział, w Ewangelii Łukaszowej 19 rozdział. No i to oddzielenie, które jest w ostatniej przypowieści, nabiera tego finalnego wymiaru, to przypowieść, prawda, postawi po lewej i postawi po prawej stronie. Tu warto zwrócić uwagę na zakończenie tej przypowieści, ponieważ jest bardzo szeroko dyskutowane. Państwo wiecie, niedawno zmarł ojciec Wacław Hryniewicz, nie wiem czy znany, prawda. Propagator, czy można powiedzieć, wręcz taki apostoł myśli o całkowitym odnowieniu prawda, świata yy, ku dobru, tylko, że trzeba powiedzieć wprost, nauczanie ojca Chryniewicza zawsze było na zasadzie wyrażania nadziei, niepewności, że tak będzie, tylko taką można mieć nadzieję. Chociaż czytając uważnie ta nadzieja. Jednak przechodziła czasami i w pewność, ale ta nadzieja obejmowała także zbawienie, zbawienie potępionych, czyli w takim wymiarze, że piekło ostatecznie będzie, czy może być puste. I to jeden właśnie tutaj z dyskusyjnych fragmentów, dlatego przeczytam zakończenie tej przypowieści o Sądzie Ostatecznym z Ewangelii Mateuszowej. Wówczas zapytają i ci, czyli ci skazani: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam wam, wszystko czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego, tegoście i mnie nie uczynili i pójdą na wieczną karę. Sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Prawda? Wcześniej jest mowa. Pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. A do tych skazanych idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego, jego aniołom. Otóż tu sprawa kolazis, owa kara. To był jeden z takich spornych punktów, prawda, chociażby w, w, w teologii dogmatycznej czy teologii biblijnej, wobec tego, co, czego, czym żył, jaką myślą żył, jaką nadzieją żył ojciec Hryniewicz. No właśnie, kolazis. Wieczna kara, czy w dzisiejszej Grece kolazis oznacza więzienie. Więzienie raczej jest tym, czy człowiek otrzyma amnestię, prawda, i wyjdzie. Jednak tutaj mamy swego rodzaju paralelizm, prawda, pójdą na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Sam kiedyś słyszałem, jak Ojciec Kryniewicz powiedział tak stanowczo wobec biblistów zrobiliście z tego paralelizm doskonały. No ale jest tu widoczny paralelizm, prawda, wobec całej, na zakończenie y, tej przypowieści, mało tego, tak naprawdę na zakończenie całego nauczania Pana Jezusa. A zatem to nam pokazuje w tej perspektywie y, eschatologicznej, Zło musi być oddzielone i ukarane. Prawda? I Nowy Testament pokazuje przede wszystkim właśnie to w perspektywie eschatologicznej. I tutaj, proszę Państwa, odniesienie do Starego Testamentu. Bardzo często, już to Państwo, to na pewno takiego zarzutu nie czynicie po tylu latach słuchania czytania Słowa Bożego i także słuchania wykładów. Ale znamy tę myśl, że Stary Testament jest pełen przemocy, prawda, Bóg bardzo groźny, rozprawia się z człowiekiem, z grzesznikiem w sposób okrutny, w postaci różnych plag, czy też ognia pożerającego innych kar. Owszem, w takiej pobieżnej lekturze tak to wygląda, ale myśl zarówno Starego i Nowego Testamentu jest ta sama. Zło musi być oddzielone i ukarane. To się dokonuje w Starym Testamencie, ale jeszcze poprzez na przykład wyraźne unicestwienie grzesznika, na przykład pop, poprzez obraz ognia pożerającego. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo jeszcze była nikła, a już na pewno nie tak rozbudowana myśl eschatologiczna, jak w Nowym Testamencie. Nowy Testament pokazuje nam, że jest człowieku, jak chcesz na ziemi. Przykładowo przypowieść o bogaczu i łazarzu. Ale musi się liczyć z tym, że właśnie przyjdzie moment śmierci, ciało zostanie pogrzebane, ale ty przejdziesz albo na łono Abrahama, albo do piekła. prawda? I tu mamy wyraźnie zarysowane te rozróżnienie. I zło zostaje ukarane, ale kiedy? Po śmierci. Dobro zostaje wynagrodzone. Natomiast w czasach Starego Testamentu, kiedy jeszcze ta perspektywa eschatologiczna nie była tak wyraźnie nakreślona, nie było takiej konkretnej wiary w takim wymiarze, to próbowano to wszystko umieścić już w kategoriach ziemskich. Dlatego człowiek dobry cieszy się Bożym błogosławieństwem. Ma, liczne, ma liczną rodzinę, dobrą rodzinę, liczne potomstwo. Natomiast człowiek zły, no właśnie, bezdzietność, bezpłotność odbierano jako formę kary za grzech jako hańbę, także i ubóstwo. Później oczywiście zostaje zmienione, ale teraz tak, gdy przychodzi rozprawa z grzechem, no to właśnie zło musi być ukarane. W Starym Testamencie to, cóż wiele razy Państwu to na to zwracam uwagę, ale tutaj przypomnę, przypomnę raz jeszcze. W Starym Testamencie jest to pokazane, że zło karane jest wraz z grzesznikiem. Bo na przykład nie ma myśli o tym sądzie ostatecznym, jak mamy to w Nowym Testamencie. Przepraszam. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie Bożego Miłosierdzia, jeżeli chodzi o to oddzielenie dobrych od złych, ale no tak jak wskazuje na przykład sytuacja dobrego Otra na krzyżu, kiedy nawraca się właściwie w ostatnim momencie życia i Pan Jezus w ostatniej chwili Jego życia mówi, że dziś ze mną będzie żywereju, mimo że Jego życie było grzeszne, więc no, jakby tutaj ta nadzieja też Y, że człowiek w każdej chwili, dopóki żyje, jeszcze może doświadczyć tego Bożego miłosierdzia, jeżeli tylko zechce. Tylko jedno zastrzeżenie, żeby taką nadzieję mieć możemy, tylko żeby ta nadzieja nie przechodziła w beztroskość na zasadzie odkładania, a zdążę, jak dobry łotr. To, bo to. Jest kategoria już grzechu. Ale dobrze, że pani tę postać przywołała, ponieważ właśnie teraz chciałam przejść do tej eschatologii indywidualnej, czyli do nagrodzenia bądź ukarania człowieka po śmierci, prawda, bezpośrednio. Bo proszę zobaczyć, paruzja niejako wprowadza pewne zawieszenie. Człowiek umiera, tak jak to widzi Marta, siostra Łazarza. wstanie w czasie wstania, w tym powszechnym zmartwychwstaniu. I to samo przypowieści, prawda? Natomiast, no co się dzieje do tego wstania, które będzie tym finalnym wydarzeniem? I w odpowiedzi na to pytanie przychodzi przede wszystkim święty Łukasz z trzema, z dwoma, z, dwoma, z dwiema przypowieściami i tym wydarzeniem na krzyżu. Mianowicie, no jeszcze mamy kilka minut, to dokończę. Dwunasty rozdział, przestroga przed chciwością, bogaty człowiek, to są wersety od 16 do 21. Bogaty człowiek, prawda, Burzy swoje magazyny, spichlerze, by postawić nowe, większe. Proszę zobaczyć, nic nowego pod słońcem. Dziś też tak się robi, prawda? Jak brakuje jednego kąta, to się zakłada drugie konto, trzecie i tak dalej. Czy, czy powiedzmy, tworzy się takie spichlerze, magazyny. Na wciąż to nowe rzeczy i na zasadzie jedz, pij, prawda? Używaj sobie bo wszystko dobrze poszło i rozpoczyna się okres prosperity. Dwunasty rozdział. I co słyszy ten człowiek? Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie, komu więc przypadnie to, coś przygotował. Tak dzieje się z każdym, to skarby, Gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u boga. Ostrzeżenie przed chciwością, ale właściwie to pierwsze słowo głupcze, wprowadza nam, ustawia bardziej tę przypowieść, ostrzeżenie przed bezrozum bezrozumną chciwością, prawda, przed głupotą. Nie samo posiadanie bogactw, tylko niewłaściwe ich magazynowanie i niewłaściwe gromadzenie bogactwa. Przypowieść o Bogaczu i Łazarzu, dobrze znana, prawda? to już też wspominałem, przeniesiony na łono Abrahama. Bardzo nietypowe wyrażenie, nie bardzo prawda? w Nowym Testamencie raz tylko występuje. Oczywiście to rozumiemy jako właśnie, ale czy można mówić to o niebie w naszym rozumieniu, o raju, czy Abraham znowu jako reprezentant tych sprawiedliwych i oczekujących na powszechne zmartwychwstanie. Jeszcze byśmy powiedzieli, dokonuje się to przed ukrzyżowaniem, prawda, przed śmiercią zbawczą, przed zmartwychwstaniem, ale tuż te kategorie czasowe, czasowe akurat nie, nie, nie jest właściwe tak odnosić. Ale tekst jest, tekst jest problematyczny i samo zesłanie bogacza. Prawdopodobnie zadawałem już to pytanie, ale przy tej przypowieści zawsze zwracam na to uwagę. Proszę Państwa, bo, Łazarz ma pewne bogactwo, którego nie posiada bogacz. Tak, mówiłem już o tym, tak, ale to ch chciałbym, żeby, żeby zapamiętać, bo święty Łukasz tutaj wyraźnie, moim zdaniem, podkreśla, mało to bogactwo zabiera ze sobą właśnie na tą drugą stronę życia, prawda? Wspomnij synu, prawda? Mówi Abraham do bogacza, czyli nie używa imienia, imienia czyli bogacz zostaje anonimowy że Łazarz, prawda, ty odebrałeś swoje dobra za życia, a Łazarz przeciwnie niedolę. Czyli bogactwem w tej przypowieści Łazarza jest jego imię, a więc godność. Imię bardzo wymowne oznacza Eliezer po hebrajsku, Bóg pomaga, Bóg jest wspomożycielem, Bóg pomaga. Natomiast bogacz jest bezimienny. I dobry łot, te, to wydarzenie. Natomiast do czego można by było odnieść ten sąd jednostkowy, tę eschatologię jednostkową? W Księdze Mądrości, w 15 rozdziale, czytamy no, bardzo ważne też ostrzeżenie i ono też niech zapadnie, w naszej pamięci, w naszym umyśle, w naszym sercu Na koniec wykładów z eschatologii Mianowicie werset ósmy, piętnasty rozdział, werset ósmy W niecnym trudzie tejże gliny marne bóstwo Ten, co niedawno powstał z ziemi, z której został wzięty I teraz proszę o uwagę I pójdzie do niej niebawem wezwany do spłacenia długu duszy. A więc, prawda, tu jest akurat opis bałwochwalców, tych, którzy nie rozpoznają Boga na podstawie prawda, dzieł miłosierdzia. To jest od, tak, od dziesiąt, na, na, może tak, na podstawie mądrości, to by był dziewiąty, dziesiąty rozdział, tej księgi. Nie, pod, nie poznają Boga na podstawie Jego wielkich dzieł, jak na przykład wyjście z Egiptu, to jedenasty rozdział. I kolejne, nie poznają Boga na podstawie dzieła stwórczego, piękna przyrody, to jest trzynasty rozdział. Właśnie ci ludzie wciąż trwają w grzechach, poszukują swoich bożków. I w końcu autor Księgi Mądrości mówi, że przyjdzie czas, że właśnie śmierć jest wezwaniem do spłacenia długu duszy. Też tylko właściwie chyba raz występujące wyrażenie, taki, takie stwierdzenie w Piśmie Świętym. I właśnie święty Łukasz w tej eschatologii indywidualnej, w postrzeżeniu przed chciwością, w ukazaniu człowieka Głupiego, zwróćmy uwagę, też ta postać nie ma imienia, czy w ukazaniu bogacza, także żyjącego w zbytkach, nie przejmującego się o innym, a tu zwróćmy uwagę, co jest istotą przypowieści o bogaczu i łazarzu. Wcale nie, jakby się w pierwszym momencie mogło wydawać rozróżnienie pomiędzy bogactwem a biedą. Słowa, klucz interpretacyjny leży w ostatnich słowach. Niech słuchają prawa i proroków, prawda? To jeszcze w odniesieniu do Starego Testamentu. A więc po prostu niech żyją dobrze w takim, w takim, w takim znaczeniu. I w końcu, prawda, dobry łotr, który słyszy słowa pojednania na krzyżu. To jest właśnie to są te przykłady, wyraźne obrazy, obrazy wyraźnie zarysowane przez świętego Łukasza, gdzie człowiek spłaca dług swojej duszy, prawda, w formie kary bądź w formie nagrody. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Chcę zapytać, czy w tych przypowieściach y, jako właśnie to określenie oddzielenia pada słowo sąd, czyli sąd odbywa się nad tymi rybami, powiedzmy. Dobry, znaczy, to tymi... znaczy obrazowo jest, prawda, y, pokazane, że sieć zagarnia wszystkie ryby. Trzynasty rozdział Ewangelii Mateuszowej. A później następuje y, to oddzielenie. Dobry. Ale to, ryby... jest, ale to jest inne słowo niż sąd. Musiałbym spojrzeć, bo w tej chwili to już nie mam tekstu greckiego ze sobą, ale, ale tutaj, och, właśnie. Hmm. O sieci tutaj. Zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Czyli tak, zebrali, odrzucili. To na pewno nie będzie to słowo. Tak będzie przy, przy końcu świata wyłączą złych spośród sprawiedliwych. No tutaj musiałbym spojrzeć do tekstu greckiego. Chociaż jak państwu, można odnaleźć tekst grecki w komórce, prawda? I zaraz do, to jest do sprawdzenia. Natomiast mnie chodziło tu nie tyle o użycie słów, o nomenklaturę, co o obrazy. Że wiele przypowieści tych właśnie eskatologicznych, czy ukazujących sąd, w tych, znaczy w tych przypowieściach pojawia się motyw oddzielenia. Czy w każdej z nich jest słowo kryzys? Na pewno nie. Tutaj trzeba było zobaczyć, czy to wyłączą, czy może, może być inne słowo użyte. 13, Mateusz 13, a werset 49. Tak będzie przy końcu świata, wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych. Tak. A to jest składnik gramatyczny tutaj, a że sam tekst To jest Nie jest inne słowo. Aforiusin. Czyli nie Krisis. Ale sam obraz jest ten sam. Dobrze. Czy jeszcze inne pytania? Myślę, to bardzo serdecznie Państwu dziękuję za kolejny rok naszych wspólnych spotkań. No, ten rok taki niepełny, jeżeli chodzi o ilość prawda, odbytych spotkań, ale szczęśliwie w zdrowiu, co najważniejsze, dotrwaliśmy do końca. A w tej perspektywie eschatologicznej bardzo ważne słowa Pana Jezusa. Kto wytrwa do końca, ten będzie a więc wytrwajmy do końca. I dziękując Panu Bogu za te wszystkie nasze spotkania, także za spotkania z pozostałymi wykładowcami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję.